43 oddech życia. Oddech jest bardzo ważny. Starożytne pisma jogiczne uczą nas, że oddech reprezentuje pranę, co w sanskrycie oznacza siłę życia. Kiedy zatem oddychamy głęboko, przyciągamy ku sobie boską energię światła. Oddychanie jest instynktowną czynnością, robimy to bez zastanowienia od pierwszej chwili naszego życia. Kiedy prowadzę zajęcia jogi, Zawsze zachęcam uczestników, aby zapamiętali tę prawdę. Jeżeli zapomną o oddychaniu lub będą zatrzymywać oddech, zagłuszą swój pierwotny instynkt. Zazwyczaj oddychamy szybko, kiedy jesteśmy spóźnieni. Wstrzymujemy oddech, będąc pod presją lub stawiając czoła problemom. Są to momenty, kiedy najbardziej potrzebujemy naszej siły życia, oddechu. Prościej rzecz ujmując, Oddech regeneruje Twoje ciało. Dostarcza tlen Twoim komórkom i utrzymuje Cię przy życiu. Wydolność naszych płuc jest duża, lecz na ogół nie wykorzystujemy jej całkowicie. Większość ludzi oddycha tylko górną częścią płuc, napotykając stresującą sytuację. Oznacza to, że energia dociera tylko do górnych obszarów gardła, lecz nie przemieszcza się głębiej. Kiedy zbyt duża dawka energii gromadzi się na niewielkim obszarze, nasz stres, zamiast zanikać, tylko się potęguje. Jeżeli energia wypełnia obszar gardła, a my dodatkowo skierujemy tam siłę życia, oddech, w naszym centrum energetycznym zrobi się nieco tłoczno. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja pokaże Ci, jak oddychać pełną powierzchnią płuc. W ten sposób wypełnisz całą swoją istotę czystą, lśniącą siłą życia i odświeżysz ciało fizyczne oraz anatomię energetyczną. Poniżej przedstawię prostą technikę oddychania. Korzystaj z niej od czasu do czasu. Umieść dłonie na bokach brzucha. Kieruj w nie oddech. Wczuj się w naturalny rytm przepływającego przez twoje ciało oddechu. Wykonaj 8 do 10 głębokich wdechów. Następnie umieść dłonie po bokach ciała, na żebrach. Poczuj, jak żebra poszerzają się z każdym wdechem. Wykonaj 8 do 10 głębokich wdechów. Umieść palce na obojczykach. Ręce mogą wygodnie opierać się na klatce piersiowej. Kieruj oddech w dłonie. Poczuj, jak z każdym oddechem unosi się twoja klatka piersiowa, a gardło wypełnia się praną. Wykonaj 8 do 10 głębokich wdechów. Kiedy zakończysz ćwiczenie, możesz powtórzyć całość bez udziału rąk. Kieruj oddech w określone powyżej obszary. Połączenie oddechu z brzuchem, środkiem tułowia i górną jego częścią tworzy pełen oddech jogiczny, który łączy twoje ciało, umysł i duszę. Podziel się wibracją kiedy zapominam o oddechu, zapominam o moich naturalnych instynktach. Dzisiaj będę pamiętał o oddechu i oddychał swobodnie. Oddychanie jest instynktowną czynnością.